Like roses, tasting the wine. Eyes like the ocean. Go make him love me. red like roses. Tasting the wine. Eyes like the ocean. Go make him love me. Ayy, hey. hey że tylko tyka, dziadka, stary zegar. stary zegar Dram jak ten mały jakari postepa Nie widzę oczu, z których się wylewa Popuje coś, co kopie jak sykrudy hawir, Temat, znaki w kajetach Ślady pełne petardam, Dragi na parapetach, para, para oczu, patrz, przepaść A gdzie, gdzie nie ma Boga, Bóg strąca ptaki z nieba Choć to nie powód, żebyś zapisuję spera, esperal oh. I ty, jak szedłem, nie proszę, żebyś szedł ze mną Pod podeszwą góry, a nade mną zimny chodnik Lekką ręką, na wspach codzienność Jadę pętlę za Petlą, jakbym z Bawił się Hot Wheels Tu gdzie ponoć oci, co cię nie zabije pune jak odeseusz słuchając ze śpiewu syren czy ryjem żaden drygent nie stoi Nie dyryguje typie Sam się namacham jak koliber. Zdjęcia Parkuje, krata na poboczu. Zdala od wielkich słów, zdala od wścibskich oczu. Zdala od światem, świata świadków na poka znów słów i czynów. Zdala od zdrajców i skór wysynów. Zdala od syfu, w schowku trochę dzinu. Kłębi się wuch tarynów, sufit śleku katymu. Humpel poprowadzi dalej, Ja bajerę będę snu. Zjadę windą w dół, słów kilofem będę kół Między snem a jawą, między jointem a kawą. Dżungla nie jest zabawą. znaleźć szlak prostą sprawą. Jak rosyjska ruletka siła w jednym naboju krwi. Do poju, pijąc nic, żyjąc na haju, idąc na skraju, nie przeczuwają zimy w maju, nic za nic. Ciemny świat miga za szybami, za szybami. Ja idę w parze z marzeniami, z marzeniami. Artysta, no właśnie, nie ma Pan ochoty nic powiedzieć, nie ma Pan nic do powiedzenia, znaczy to jest tylko zapis emocji, które no, no, nic konkretnego nie mają komunikować.